Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, to co Państwo widzicie niestety nie ostro, nie wiem dlaczego, bo mieliśmy dużo trudu, żeby było ostro. To jest schemat pola semantycznego terminu prawa, prawa autorskie. Fundacja Nowoczesna Polska zwróciła się do mojego zespołu, żebyśmy przeprowadzili badanie, jak ten termin funkcjonuje w dyskursie publicznym. Mamy poddawać analizie teksty prasowe, ale też media społecznościowe, i mamy pokazać w jaki sposób się kształtuje ten dyskurs, w jaki sposób on się zmienia w czasie, co stanowi o jego treści, gdzie są jakby takie jądra czy też centra tego dyskursu, a jakie kategorie mieszczą się na jego peryferiach. To są tylko niektóre z pytań, które się tutaj pojawiają. Uznaliśmy, że najlepszą techniką, najlepszą metodą badawczą, żeby to pokazać, jest właśnie metoda pola semantycznego. Dla tych, którzy się z tą metodą nie zetknęli, powiem, że ona pochodzi z lat mniej więcej 30 XX wieku ale my bazujemy na wersji tej metody, którą opracowała francusko-kanadyjska badaczka Rejzy Natomiast jej ustalenia bardzo znacznie zmodyfikowaliśmy i dołożyliśmy tam mnóstwo nowych, nowych pomysłów. Pole, jak Państwo widzicie, składa się z takich kilku sieci. Pierwszą siecią są asocjacje, czyli to, co jest tam na górze. Yy, czyli yy, wszelkie skojarzenia z terminem po, yy, prawo autorskie w tym wypadku. Kolejną siecią są działania na podmiot Polak, no podmiotem jest tutaj prawo autorskie, a więc co się robi z prawem autorskim, to jest jakby druga sieć. Trzecia sieć to są określenia pola e, aut, e, autors, e, przepraszam, prawa autorskiego. Czwarta to są opozycje, czyli wszelkie obiekty w dyskursie, w tekście, wypowiedzi, które są, które są przeciwstawione prawu autorskiemu, niekoniecznie są jego negacją. Są przeciwstawione, stoją jak gdyby vis a -vis tego obiektu. Dalej ekwiwalenty, no czyli synonimy terminu prawa autorskie i działania podmiotu, czyli to co tutaj w tej sieci bada się, to co prawa autorskie robi z rzeczywistością. Do tej oryginalnej sieci Pola semantycznego dodaliśmy jeszcze coś, co uważamy za szalenie istotne w wypadku, zwłaszcza tekstów prasowych, a mianowicie analizę tytułu, który stanowi pewną ramę w ogóle dla takiej całości dyskursyjnej. No nie powiedziałem oczywiście tutaj, jak definiujemy dyskurs. Mam za mało czasu, żeby w ogóle się tym zajmować. Powiem, że wybraliśmy najbardziej prostacką definicję dyskursu Stockwela, a mianowicie, że dyskurs to jest tekst w użyciu. I teraz proszę Państwa te badania my praktycznie rzecz biorąc dopiero zaczynamy. Mamy zgromadzony już materiał, który będziemy realizowali, który będziemy analizowali. Natomiast przepilotowaliśmy to narzędzie i to, co Państwo widzicie na tym schemacie, to już jest pewien wniosek, mianowicie. Dla tego, żeby powiedzieć jak ten dyskurs funkcjonuje, zwłaszcza dla praktyki, dla, po to żeby, żeby powodował on jakieś mówiąc zmiany w rzeczywistości, bo no szczególnie istotne są tutaj te trzy zaznaczone na różowo sieci a mianowicie działania podmiotu, czy no, działania prawa autorskiego, działania na prawo autorskie i to co stoi jak gdyby właśnie w polu rażenia, że tak powiem tego, tego pojęcia. Na razie przeanalizowaliśmy pilotując narzędzie, no chyba niezbyt w tym momencie szczęśliwie dobrane źródło, ponieważ jest to Dziennik Gazeta Prawna i na tym slajdzie widać jak wygląda struktura tego pola w wypadku właśnie Gazety Prawnej. Teksty pochodził z 2012 roku, no nie muszę tutaj na tej sali przypominać, że to był rok bardzo gorący dla dyskusji o prawie autorskim. Tymczasem struktura sieci jest taka, że właściwie te kategorie właśnie gorące, czyli działania i opozycje, które wskazałam na poprzednim schemacie. Tutaj są, jak widać, bardzo słabo reprezentowane, bo to największa niebieska część tego ciasteczka, to jest 76%. To są asocjacje, czyli skojarzenia z prawem autorskim. Gazeta Pragna najczęściej pisała wtedy o skojarzeniach z tą problematyką, a nie o samej problematyce. Tak jak gdyby unikała w ogóle chwytania, że tak powiem, by Drugą, największą, jak widać tutaj kategorią, tą zieloną, jeżeli z daleka nie widać, to są działania podmiotu, czyli, no to jest tylko 10% w stosunku do 76% działania podmiotu, czyli działania prawa autorskiego. Z rzadka były opisywane. Jeszcze rzadziej, po 5% opisywano, opisywano to, co z prawem autorskim się dzieje i, i ekwiwalenty określenia i opozycje no, zdarzały się tutaj niesamowicie rzadko. To jest dosyć duży inwentarz, mianowicie w tym okresie całe pole semantyczne to było 6099 różnego rodzaju wyrażeń. Oczywiście my te teksty to jeszcze powiem, jeśli chodzi o takie technikalia, ja nie ja, analizowaliśmy już tego ręcznie, bo to by w ogóle nie było możliwe w, w przeciągu miesiąca do zrobienia, tylko posługiwaliśmy się programem do analizy treści Huda Miner 2. Teraz będziemy pracować bardziej zaawansowaną wersją Huda 4. Jak Państwo widzieliście na tamtym schemacie pierwszym, każda z tych sieci, i to jest no, mój pomysł autorski, miała dołożone takie jeszcze wypustki w postaci czterech kategorii, a mianowicie ambiwalencji, negatywności, neutralności i tego co jest pozytywne. Otóż każde wyrażenie może właśnie przynajmniej te cztery wartości jak gdyby, przybierać te dyskursie może być albo afirmatywne, czy też pozytywne, może być neutralne, w sensie opisowe, może być negatywne i może być ambiwalentne, czyli mieć niejasną, jak gdyby, przynależność, prawda? Trudną do rozstrzygnięcia. Niejasność jest tutaj właściwie synonimem tej ambiwalencji. I proszę zobaczyć, że ta największa kategoria czyli właśnie asocjacje, ona jest przede wszystkim neutralna. Czyli nawet jeżeli oni po pierwsze unikali jakby pisania o prawie autorskim w sposób zdecydowany, wchodząc właśnie w takie pola asocjacyjne, a nawet wtedy, kiedy pisali o asocjacjach, no to też właśnie pisali przede wszystkim neutralnie. Drugą kategorią, ale minimalną, no, jeśli chodzi o wielkość już, jest 7% kategoria asocjacji negatywnych. I w ten, sposób, w ten sposób, o, no tak, dużo ja pokażę. Tutaj, czyli to przelecę tylko, to są działania prawa autorskiego, więc prosto się powtarza, to są ekwiwalenty, no rozpaczliwie, tylko neutralne praktycznie, tutaj się coś zaczyna dziać, działania na prawa autorskie, pojawia się nieco większa kategoria negatywnych wyrażeń, 29% pomarańczowy fragment tortu, no ale i tak cały czas przede wszystkim, przede wszystkim neutralnie jest to ta problematyka opisywana. To jest bardzo niewielka kategoria opozycji. No i tutaj pojawia się nieco więcej kategorii, kategorii negatywnych i wyrażenia, i określenia, przepraszam, które były tutaj bardzo maleńką kategorią, bo to była 62 wyrażenia na ponad 6 tysięcy, no to jest naprawdę minimalnie, ale jak widać, ta tendencja się tutaj utrzymuje. I to, co jest to co jest jakby pochodną tych, tych, tego pierwszego stadium naszych badań, czyli de facto pilotażu, to jest właśnie ten wykres, który pokazuje, co dalej z tym materiałem można robić. Mianowicie, tu można zobaczyć takie jakby trzy kręgi tych, tych analiz. To, co jest najbardziej jakby zewnętrzne, to są kwestie, które dotyczą testowania pewnych hipotez i pewnych pytań, które nam się już w trakcie przyglądania się temu materiałowi na przykładzie na razie tylko jednego pisma pojawiły. Generalnie rzecz biorąc cała ta technika ma służyć temu, żeby określić rozmiar analiz kontekstowych, określić analizy wewnętrzne pola, zrobić też cały szereg tutaj po tej prawej, po lewej stronie analiz porównawczych. Będzie tu można odpowiadać, bo nie mam już czasu, bo już przekroczyłam czas jak żeby cokolwiek Państwu o tym opowiedzieć, a to są naprawdę dosyć pasjonujące rzeczy. Mianowicie to, co będziemy mogli tutaj dokładnie powiedzieć, to jest na przykład z, przedstawić analizę głosów, czyli takich aktorów działających w polu tym dysku, tego dyskursu i linii argumentacyjnych, które oni w tym dyskursie używają. Będzie to można zobaczyć właśnie w, w w, w takich przekrojach chronologicznych, pokazując dominanty tego dyskursu, pokazując też, jak ten dyskurs faluje, że tak powiem, w związku z jakimś obiektywnie ustawionym kalendarzem wydarzeń, będzie można zbudować definicję. Na podstawie analiz sieci definicje prawa autorskiego, które pokażą, jak właściwie się o tym prawie mówi, jak ono w gruncie rzeczy w tym dyskusji jest rozumiane. Będzie można wreszcie powiedzieć o kompetencjach nadawców w tym dyskursie. Te dwa z kolei znów, tutaj na różowo zaznaczone obszary. Będzie można po wreszcie e, e, pokazać e, ten materiał prawnikowi, na co bardzo liczymy, i żeby skonfrontować, jak gdyby, kogoś, kto ma kompetencje prawnicze, których my nie mamy, jako socjologowie i antropologowie, e, z e, wiedzą prawniczą i zobaczyć, jak w takim razie prawnik oceni no, tą całą wiedzę, która z analizy w ten sposób przeprowadzonej się wyłoni. No, myślę, że wnioski mogą być tutaj zaskakujące. Dziękuję bardzo. Słuchacie wiki radia.